Nuda nuda. Nie, no w ogóle. Nuda i nudyści. Machina, najlepszy magazyn popkulturalny. Kino, muzyka, cybermedia, książka, pop sztuka. W każdym numerze subiektywne oceny, szczere wywiady, obnażające recenzje i nie dające spokoju fotografie. Machina w numerze płyta kompaktowa. Machinowe kompakty to odkrywanie najlepszych dźwięków XX wieku. Machina jesteśmy subiektywni.